Jeszcze przez chwilkę przed wieczerzą pańską rozważmy tutaj słowa Heliego, którymi argumentował swoim synom potrzebę zmiany. Jak widzieliśmy, jego słowa nie odniosły oczekiwanego skutku, natomiast ciekawy jest argument, który im przedstawia. W wierszu 25 Eli mówi jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi sędzią jego jest Bóg ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu kto się za nim wstawi tutaj w oryginale jest taka powiedzmy gra słów, jeśli tak można powiedzieć. Jest to poważny wiersz i jego argument jest poważny. Jakkolwiek używa tutaj takiego sformułowania, które nie jest łatwe do przetłumaczenia, które trudno oddać jest wręc, wręcz w tłumaczeniu, dlatego że używa słów, które nie są jednoznaczne. Jeśli weźmiecie do ręki inne nasze polskie tłumaczenia, zobaczycie, że różne przekłady troszeczkę inaczej oddają ten wiersz. Po pierwsze, tutaj w tym wyrażeniu sędzią jest jego Bóg. Niektóre tłumaczenia oddają: sądzi go sędzia. Tak, niektóre nasze polskie tłumaczenia to oddają. Tutaj użyte jest słowo Elohim, które najczęściej jest tłumaczone jako Bóg. Jakkolwiek jest to słowo, które również było używane w odniesieniu do sędziów i to słowo Elohim również było używane w odniesieniu do jakiejś znamienitości, do ludzi posiadających władzę i możliwość rozsądzania. I dlatego niektóre tłumaczenia nie, nie, nie tłumaczą Bóg, ale mówią, że ma swego sędziego. Jakkolwiek byśmy to nie tłumaczyli, to co Heli próbuje powiedzieć w tej pierwszej części jest to, że jeżeli człowiek grzeszy przeciwko drugiemu człowiekowi, to Bóg ustanowił sędziów nad ludźmi. Czy przez ten urząd sędziów Bóg rozsądza te sprawy Lub też bezpośrednio w jakiś sposób interweniuje Aby być rozjemcą między ludźmi Pozwala czy pomaga ludziom Dojść do jakiegoś porozumienia Dojść do jakiegoś przebaczenia Dojść do jakiegoś konsensusu Przez interwencję między ludźmi A więc jakiekolwiek pojednanie ma miejsce między ludźmi Jest też wynikiem tej dobroci Boga i tej Jego uniwersalnej, możemy powiedzieć, łaski dla wszystkich pamiętajmy, że Biblia mówi wszelki dobry dar wszelki pochodzi z góry, od Ojca Światłości a więc nawet jeśli w tym świecie widzimy jakieś przejawy dobra nawet jeśli w sercach ludzi niewierzących i w ich życiu, w ich postępowaniu oglądamy jakieś przejawy dobra to jest to wynikiem działania Bożej łaski w nich jeśli by Bóg wycofał swoją łaskę od nas, zostalibyśmy samym grzechem i samą nieprawością. To jest esencją naszej ludzkiej natury bez Boga. Rodzimy się w grzechu, jesteśmy skażeni grzechem. Brak nam chwały Bożej, brak nam poznania Boga. A więc wszelkie jakiekolwiek dobro, jakie jest w nas i między ludźmi, jest wynikiem działania łaski Bożej i dobroci Bożej. I to Bóg pozwala ludziom z tego świata przebaczać sobie wzajemnie. I pojednać się ze sobą. I naprawić krzywdy. Nawet tym, którzy go nie znają. Czytamy, że Bóg udziela obficie swej dobroci tym, którzy są wdzięczni i również niewdzięcznikom. Zarówno tych łask, które łatwo postrzegamy jako właśnie te dobre słońce, które świeci nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Deszcz, który spada nad pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego. I to doczesne zaopatrzenie, jak również wszelkie inne dobre dary. Gdyż wszelki Dobry dar pochodzi z góry od Ojca Światłości. A więc Eli mówi, między ludźmi w tych ludzkich konfliktach Bóg jest tym, który udziela tej łaski, który jest tym pośrednikiem, który jest tym sędzią, który pomaga ludziom się jakoś pogodzić, pojednać. Natomiast, jeżeli my grzeszymy wobec Boga, jeżeli my stajemy w opozycji wobec tego, który jest źródłem wszelkiego dobra, który jest sędzią wszystkich, jeżeli my samym sędzią zadzieramy, to kto może, mówi, między nami pośredniczyć? Kto może stanąć pomiędzy nami? Jaki człowiek może stanąć i za nami się wstawiać, i za nami orędować, i, i, i nas reprezentować przed Bogiem? Wiecie, że wielu ludzi na przestrzeni historii, zarówno Starego Testamentu Izraela, jak później, w historii Kościoła doszło do przekonania, że faktycznie potrzebujemy pośrednika między nami a ludźmi. Potrzebujemy kogoś, kto by nas reprezentował przed świętym Bogiem. Potrzebujemy kogoś, kto by się z nami wstawiał. I wielu zlekceważyło tego pośrednika, o którym Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, który jest jedynym pośrednikiem. I poustanawiało sobie różnych innych pośredników. Całą masę pośredników, całą masę ludzi, którzy mieliby ich reprezentować przed Bogiem i mieliby im pomóc w tym stawiennictwie. Biblia mówi, apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza, jest jeden Bóg i jest tylko jeden pośrednik. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Jest tylko jeden. Wszyscy inni pośrednicy, jak, jacykolwiek by nie byli najlepsi według naszego ludzkiego mniemania, są niezdolni, żeby cokolwiek nam pomóc we wstawiennictwie u świętego Boga. Przepaść między naszą grzesznością i naszą upadłością i naszą słabością, a Bożą doskonałością i Bożą świętością jest taka, że nie ma żadnego innego stworzenia, żadnego innego człowieka, który mógłby połączyć tą, tą różnicę między naszą szą grzesznością, padłością a Bożą świętością. Nie ma pomostu, który by nas mógł połączyć z Bogiem, jak tylko jeden. Jezus Chrystus. Eli, Eli najwyraźniej tego jeszcze nie rozumiał. Zostawia to pytanie swoim synom i to właściwie w jego pytaniu brzmi nie ma nikogo. Jego, jego pytanie mówi, jak z Bogiem zadrzecie, jak, jak tak, co, jak, jeżeli wy będziecie Bogu się sprzeciwiać, to już nie ma nikogo, to mógł wam pomóc. To mógłby stanąć między wami. Jednak wiemy, że Bóg w swojej łaskowości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby stał się pośrednikiem między nami grzesznymi ludźmi, a Bogiem. Dlatego, że każdy grzech jest przeciwko Bogu. Każdy grzech. Oczywiście Heli tutaj robi rozróżnienie między tym, co bezpośrednio czynimy wobec drugiego człowieka, a temu, co jest, tak jak w ich przypadku, występowaniem przeciwko samemu Bogu, kiedy oni w Bożej świątyni dopuszczali się takiego, takiego zła. Ale czytamy, że wszelki grzech, wszelka nieprawość jest przeciwko Bogu. Wszelkie zła. A więc, kiedy Pan Jezus mówi, kiedy uczynicie jakiekolwiek zło najmniejszemu, to mnie uczynicie. A jeśli wyświadczycie jakiekolwiek dobro najmniejszemu, to mnie uczynicie. A więc to nie jest tak, że jakieś, jakiekolwiek grzechy, które się dopuszczamy, nawet w naszych myślach, nie obrażają głowa. Wszystko Jakiekolwiek uchybienie wobec słusznych bożych wymagań, słusznego bożego prawa jest rebelią wobec Boga, który te prawa ustanowił dla nas. To On jest dawcą wszelkiego prawa. To On ustanowił, że tak i tak mamy między sobą żyć, że tak i tak mamy postępować, że od tego mamy się trzymać z dala. I wszelki grzech, jakiego dopuszczamy się, jest przeciwko niemu. I Bóg który jest Bogiem prawdomównym i który nie wycofuje się ze swojego słowa, powiedział: Zapłatą za wasz grzech jest śmierć. Śmierć. Jest jedna zapłata za grzech i to jest śmierć. Nie jakieś cierpienie tutaj na ziemi przez jakiś czas, a tym bardziej nie w jakimś zmyślonym miejscu po śmierci. Że gdzieś tam możemy cierpieć, jeszcze cierpieć Jak tu na ziemi nie zdążymy wycierpieć, to tam będziemy cierpieć A potem pójdziemy do nieba Nie Jest jedna zapłata za grzech, wieczna śmierć Śmierć i koniec Tak mówi Boże Słowo Zapłatą za grzech jest śmierć I wszyscy jak tu jesteśmy I każdy jeden człowiek winien jest śmierci według Bożego prawa, gdyż czytamy wszyscy zgrzeszyliśmy i wszystkim nam brak jest chwały Bożej wszyscy zbłądziliśmy, wszyscy zeszliśmy na własną drogę, wszyscy nie masz, pismo mówi ani jednego ani jednego ale wszyscy jesteśmy winni śmierci chwała Bogu jest pośrednik między nami w naszej upadłości, w naszej grzeszności w naszej winie i w naszej śmierci. Pan Jezus Chrystus, czysty Boży Syn, wszedł tutaj na tę ziemię i to swoje święte, czyste, nieskalane grzechem życie oddał za nas grzeszników. Był gotów iść na ten krzyż Golgoto, o którym śpiewaliśmy, aby tam wziąć na siebie naszą nieprawość, nasze zło, wszelki nasz grzech i tam cierpieć w nasze miejsce, tam przelać swą drogocenną krew, aby ja i Ty, którzyśmy zawinili wobec Boga, mogli zbliżyć się do Niego i mogli znaleźć łaskę i przebaczenie. Dzięki ofierze, dzięki cierpieniu, dzięki śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa za nas. To jest ta wielka łaska, którą się radujemy. To jest ten wielki dar, jaki Bóg nam dał. Że nie pozostawił nas w tym, tym ogromnym dystansie i nie powiedział jeśli ktoś tylko będzie wykonywał wszystkie moje przykazania, to będzie żył tak powiedział tak powiedział, kiedy dawał Mojżeszowi prawo ale szybko ludzie się przekonali, że nie ma nikogo, kto by był w stanie tylko czynić dobrze i nie grzeszyć nie masz ani jednego, który by był w stanie wypełnić wszystkie słuszne wymagania Boże ale wszyscy w takiej czy w innej mierze upadamy wszyscy w takiej czy w innej mierze potykamy się i gdyby nie było kogoś, kto z nami by się wstawił u Boga skutecznie się wstawił nie byłoby dla nas żadnej szansy i Bóg ustanowił swojego Syna jako czytane ofiarę przebłagalną za grzechy nasze przez krew Jego On jest ubłaganiem naszym On jest orędownikiem naszym On jest tym, który czytany czytamy nieustannie wstawia się do nami Jego wstawiennictwo jest skuteczne żaden człowiek nie jest za nami skutecznie w stanie się wstawić tylko On, który zna tajniki naszych sens, który wszystko o nas wie, który jest Bogiem i człowiekiem, który idealnie utożsamia się z nami w naszej ludzkości i który idealnie zna swojego Ojca, bo jest Bogiem. Jedynie Ten jest pośrednikiem, który może nas połączyć z Ojcem. Jedynie On jest tym, który może skutecznie złamać i usunąć tą barierę, jaka jest między nami Bogiem a ludźmi. I tylko w Nim jest nasze pojednanie tylko w nim jest nasze zbawienie apostoł Piotr przepraszam, głosi i mówi albowiem nie ma innego imienia danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni, jest tylko jedno imię i w kontekście mówi o imieniu Pana Jezusa Chrystusa to jest to imię w którym jest nasze zbawienie to jest to imię w którym jest nasze życie to jest imię którego chrześcijanie wzywali na każdym miejscu w imię Pana Jezusa Chrystusa Zbawiciela, pośrednika, orędownika, tego, który oddał samego siebie, abyśmy żyli. I Pan Jezus zostawił nam tę pamiątkę w swojej śmierci, abyśmy to rozważali na nowo i na nowo. Byśmy do tego wracali, gdyż to jest fundamentem naszego życia, że bez Niego nic nie znaczymy. Bez Jego wstawiennictwa, bez Jego śmierci, bez Jego ofiary, bez Jego przelanej krwi, nikt z nas nie ma dostępu do Boga. Gdyż wszyscy jesteśmy skalani naszym grzechem wobec Boga. Ale dzięki Jego ofiarze, dzięki Jego przelanej krwi, dzięki temu dziełu, które dokonał na krzyżu Golgoty, mamy swobodny przystęp do Niego. Mamy swobodny przystęp, nie przez ciasne jakieś drzwi. Ale przez Jezusa Chrystusa mamy swobodny przystęp do Boga, do tronu łaski. Aby dzisiaj znaleźć tam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I tylko przez Jezusa. Tylko. Pan Jezus powiedział Ja jestem droga, prawda i Nikt, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Tylko. Jest wiele słów w Słowie Bożym, które nam pokazują, że jeśli pokładamy nadzieję w jakimkolwiek innym człowieku, jeśli pokładamy nadzieję w naszych uczynkach, jeśli pokładamy nadzieję w naszych obrzędach, rytuałach, jakichś gestach, jakichś ceremoniach, nie dostaniemy się do Ojca. Nasza ufność musi być w Panu Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Zbawicielem, jedynym, który jest nas w stanie przewieźć do Ojca i naszej dla nikogo nie ma szansy. Natomiast przez Niego każdy, kto pragnie, każdy, kto wierzy może swobodnie przystąpić. Pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie i chcemy rozważać śmierć naszego Pana, który otworzył przed nami tę drogę przystępu do Ojca. dziękujemy Tobie, że nie zostawiłeś nas, naszych grzechów, naszej nieprawości, nie odtrąciłeś nas na wieki, ale wykazałeś nam naszą winę, wykazałeś nam nasz grzech, pokazałeś nam, żeśmy zgubieni. Twoje słowo, Twoje prawo dowodzi, żeśmy winni, że godni jesteśmy śmierci, do śmierci wiecznej. Dziękujemy Panie, że nie zostawiłeś nas w tym stanie potępienia, ale w swej wielkiej miłości do nas, mimo naszego grzechu, mimo naszej nieprawości. W swojej wielkiej dobroci posłałeś swojego jedynego Syna, aby za nas umarł, aby za nas położył swoje czyste, święte życie, aby przelał swoją drogocenną krew na krzyżu Golgoty i przyniósł nam zbawienie, przyniósł nam pojednanie, przyniósł nam to doskonałe wstawiennictwo, przez które możemy zbliżyć się do Ciebie nie na podstawie naszych uczynków, nie na podstawie naszych jakichś dokonań, ale na podstawie tego, co On uczynił dla nas. Przez ten krew nasze grzechy mogą być zmazane. Przez Jego śmierć na krzyżu, przez Jego cierpienie, nasza nieprawość, moc grzechu może być w naszym życiu złamana. Także już dłużej nie musimy być sługami grzechu i nieprawości, ale możemy służyć Tobie, Boże, z nowego przemienionego serca. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy za to doskonałe zbawienie za tego doskonałego pośrednika. Dziękujemy Tobie za jego orędownictwo i wstawiennictwo, które jest skuteczne i wystarczające. Także nie potrzebujemy żadnych innych stawienników ani pośredników, ale przez niego mamy przystęp do Ciebie i wiemy, że Twoje Słowo gwarantuje nam, że jeśli w nim pokładamy ufność, nie będziemy zawstydzeni. Panie, pomóż nam dzisiaj godnie brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Rozumiejąc, co dla nas uczyniłeś, wyrażając naszą wdzięczność i wiarę w Ciebie, Panie, jako jedynego naszego Zbawiciela. Przygotuj nasze serca. Jeśli w jakikolwiek sposób dzisiaj jesteśmy na tym miejscu obciążeni naszą winą, jeżeli jest cokolwiek z co nas od Ciebie oddziela, coś co nas zanieczyszcza Panie pomóż nam wyznać to przed Tobą odwrócić się od tego przyjąć Twe przebaczenie doświadczyć tej radości czystego serca i szczerze z miłością, wdzięcznością brać z tego chleba, pić z tego kielicha świętując to co dla nas uczyniłeś drogi Panie pobłogosław ten chleb który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas Ty Panie dałeś ten chleb swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy mówiąc to jest ciało moje które za Was będzie wydane toczyńcie na moją pamiątkę i na Twoją pamiątkę, Panie, chcemy brać z tego chleba, wielbiąc Ciebie, dedykując Tobie nasze życie, prosząc, by Twoja moc strzegła nas, by Twoja łaska wypełniała nas, by Twoja miłość była obficie rozlana w naszych sercach, aby Twoje życie manifestowało się w nas, abyśmy to już nie żyli w naszej upadłości, ale Ty w swej chwale, Ty w swej mocy, Ty w swym w majestacie, po Błogosław prosimy ten chleb i przemawiaj teraz do naszych serc. I ten kielich wina, Panie, prosimy, po Błogosław i pomóż nam zgłębiać tę łaskę przebaczenia tę łaskę oczyszczenia obmycia nas z naszych win Ani dzisiaj nikt z nas nie musi wyjść z tego miejsca skalany grzechem ale jeśli z wiarą przyjdziemy do Ciebie z wyznaniem naszych win w skrusze, w pokorze jeśli prawdziwie odwrócimy się od naszych nieprawości, będziemy prosić Ciebie o łaskę, miłosierdzie Ty nam odpuścisz i oczyścisz nas I możemy wyjść czyścić jak śnieg bez skazy, bez smazy, czegokolwiek w tym rodzaju dzięki Ci dzięki Ci za moc Twojej ofiary Dzięki Ci. Firmujemy Cię, kochany Panie. Firmujemy Cię.